Prosimy radiosłuchaczy i telewizorów o zbliżenie się do głośników. Towarzysze, ludu pracujący stolicy, witamy Was w kolejnym podcaście pod nazwą Archiwum Vincentego. Vincenty to ja, to w zasadzie moje drugie imię, ale wszyscy nam nie mówią Wincenty, więc zapraszam Was na trzeci, kolejny już podcast. I chociaż dzisiaj miał być inaczej, o tym powiem za chwilę, to dzisiaj będziemy mówić o tym, jak zostać podcasterem, takim wyczynowcem, takim, takim jak ja, takim wincentym, takim, takim przodownikiem pracy. Zatem o podcastach, jak to zaczynamy, jak to wszystko się produkuje, jak to wszystko powinno brzmieć tak, żeby nasz kolektyw, żeby nasza partia, to wszystko. Zaakceptowała. Zatem zaczynamy. Zaczynamy troszeczkę inaczej niż w poprzednich dwóch odcinkach, bo tak sobie pomyślałem razem tutaj na plenum, że miłoby było jakbyśmy przytoczyli, podłączyli, przypomnieli troszeczkę głosy naszych towarzyszy, zatem w każdym odcinku od teraz na początku troszeczkę ym, politykowania, może nie, ale... Przypomnimy głosy naszych wybitnych towarzyszy, którzy na pewno mają dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Zatem zaczynamy i lecimy, i lecimy, i lecimy z... chciałem będzie z tym koksem, ale nie, bo przecież Vincenty to węgiel, koks to później. Zatem zapraszamy i przeplatać będziemy dzisiejsze nasze rozważania ciekawymi, takimi patriotycznymi promosami naszej partii. Zatem zaczynamy. Kaprys pogody zmienił pejzaż Warszawy. Robotnicy budowlani przenieśli się do wnętrz budynków. Na ulicach miasta zmarznięci przechodnie i ci, co na posterunkach być muszą. Towarzysze, właśnie... wybaczcie, że pokazuję wam coś, co dobrze wszyscy znacie. Ale sprawa jest poważna. Strowski Mówi ci to coś? Na początek chciałbym wszystkim towarzyszom przypomnieć, że nasze spotkanie ma charakter poufny, Dlatego prosiłbym o zachowanie pewnej dyskrecji. Myślę... E, myślę o czymś wyjątkowym. Tylko musi być kampania na wszystkich frontach. Powstaje podmiot Wstrowskiego. Tylko to nie może do niego dojść. Strowski Dzisiaj wiek to dzisiaj wie, kto to był pszterowsk. Idź do roboty. Akcja prezent zaczęła się pół godziny temu. Dziękuję. Dziękujemy. Możemy z ufnością patrzeć w przyszłość. Idziemy bowiem słuszną drogą. Posiadamy pewnych przyjaciół i wiernych sojuszników. Przewodzi nam nieśmiertelna idea socjalizmu. Teraz, gdy znamy już program audycji, prosimy amatorów o wysterowanie odbiorników. Do roboty. Du, du, du, du, du, du. Dzisiejszy podcast, trzeci już podcast, miał być podcastem czwartym, bo dzisiaj miała być historia naszej partii, naszego ruchu. No ale tak, ostatnio w zaprzyjaźnionym podcaście naszej partii, jednej wielkiej robotniczej, ukazała się audycja o tym, jak zostać podcasterem. Jak być podcasterem i. Tak na świeżo natchnęło mnie to i, i, i poruszyło. I troszeczkę na taką negatywną nutę dzisiaj zacznę, ale we wspomnianej audycji dwóch prowadzących zaproszyło gościa, który miał niesamowity słowotok, niesamowicie gadane i mam wrażenie, że rozminął się z prawdą, z jedynie słuszną prawdą. No i przez pierwsze 46 minut, bo dopiero w 47 minucie przemówienia doszli do głosu prowadzący mówiąc, że w zasadzie podcasterem być towarzyszem jedynie słusznej partii zostać można po prostu zwyczajnie kupując na jakimś plenum albo na jakiejś debacie zwyczajny w sklepie z połem mikrofon najtańszy. Tak, to była 46 minuta, 47, a do tego czasu gość tamtego programu mówił o mikrofonach pojemnościowych i różnych innych dynamicznych. O grubościach kabli, o przenoszeniach, o pasmach, częstotliwościach, o kartach graficznych. To są takie nowe stwierdzenia, nie wiem czy wszyscy towarzysze naszej partii rozumieją o czym mówię. Mówił o wymaganiach sprzętowych, o nowych celach, o złotych końcówkach. Mówił o formatach, mówił o różnych rzeczach, które absolutnie na samym początku nie powinny interesować nowego członka, nowego towarzysza, nowego kandydata na podcastera. Bo jakże tutaj zachęcić człowieka prostego, zwyczajnego który chciałby wstąpić do naszej partii, rozważając przez ponad 45 minut, jak już wspomniałem, o kartach graficznych, o komputerach wyszukanych, o różnych częstotliwościach, kablach, o tym, co przed chwilą mówiłem. Jakże można zacząć z tak wysokiego poziomu? I mam wrażenie, że człowiek ów gość w życiu nie nagrał żadnego odcinka, w życiu nie spotkał się z prawdziwym, zwyczajnym, amatorskim, takim po prostu partyjnym, zwyczajnym podcastem, który zostałby nagrany właśnie na takim zwyczajnym mikrofonie ze sklepu społem. Zatem tak sobie pomyślałem, że na taką nutę, jakby to powiedzieć, wzburzenia, nagramy dzisiaj na dzisiejszym plenum odcinek o tym, jak zostać prawdziwym, zwyczajnym, najzwyklejszym podcasterem, który naszej partii będzie się bardzo podobał i zyska z czasem poparcie i zyska czasem głosy nowych członków. Zatem dzisiaj, w dzisiejszym moim przemówieniu, powiem Wam o tym, jak zostać podcasterem, ale będę mówił Wam o tym, jak ja zostałem podcasterem, jak to wszystko zaczęło się według mnie. Bo to jest moje zdanie, bo to są moje doświadczenia i to są moje przemyślenia. Zatem jeśli ktoś ma inne przemyślenia albo inne doświadczenia, bo takowe mieć musicie, bo każdy z nas jest inny. Każdy z nas inaczej zaczyna, aczkolwiek... Początek teoretycznie jest taki sam. Nikt nie lubi swojego głosu. Nikt na plenum nie chce wystąpić. Nikt nie chce wejść na mównicę i powiedzieć Towarzysze, ludu pracujący stolicy, pomożecie? Pomożemy. I ten głos pomożemy coraz cichszy jest. Coraz jest bardziej um, rachityczny. Dlatego postanowiłem wejść na mównicę i powiedzieć, jak to było drzewiej na początku naszej działania, naszej partii, dla tych, którzy chcieliby wstąpić w szeregi naszej szacownej organizacji. Zatem zaczynamy po przerwie i powiem Wam jedyną słuszną prawdę, według redaktora Vincentego, który zaczynał dawno temu i oczywiście może się mylić. Oczywiście może mieć różne zdania, może mieć inne zdania, no ale. Jak już wspomniałem, ilu członków towarzyszy tyle zdań. Każde z nich jest poniekąd prawdziwe, ale niektóre są prawdziwsze. Zatem zapraszam. Pstrowski, przodownik... Zapoczątkował socjalistyczne tam, współzawodnictwo pracy, rzucił takie hasło, kto da więcej co ja. Darmo nam kryjcie w ludzi tłumie, pośród miast wiem.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 Polskie Detroit. Martin Lechowicz, Masa Krytyczna, Maciek Skwara, podcast bez nazwy. Wszystkich nas łączy podcast.pl. Z trwałej, wspólnej pracy narodu zrodził się współczesny kształt naszego domu, któremu na imię Polska możemy być dumni z jej roli i pozycji w świecie. Do roboty, do roboty, do roboty. Podcasting Polski, nasza partia, pojawiła się w 2005 roku. O tym, jak to wszystko się działo, będzie w następnym odcinku. Tutaj um, nie będzie za dużo historycznych wskazówek i dat. To za tydzień. A dzisiaj powiem wam, jak zostać członkiem, towarzyszem naszej partii jak to wszystko sobie poukładać zatem zapraszam po audycji na stronę biblioteka-wincentego.pl tam wszystko znajdziecie wszystkie notatki do tego odcinka zapraszam także na stronę naszego wydawnictwa czyli archiwum-wincentego.pl tutaj się ukazują odcinki no ale to są technikalia a żeby zacząć dobrze podcast to trzeba mieć mikrofon najzwyczajniejszy, najprościejszy, tak z włoskiego troszeczkę powiem. Nie tak jak gość w zaprzyjaźnionej audycji, że 45 minut mówiąc, e, jaka jest różnica pomiędzy mikrofonami dynamicznymi i różnymi innymi rdzeniami ferytowymi, bo to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby była dobra jakość. Nie chodzi o to, żebyśmy wydali na samym początku setki naszych ciężko zarobionych pieniędzy, setki złotych, bo wiadomo, że może nam się to wszystko po czterech, po pięciu, po sześciu odcinkach nudzić. No i co potem? No i co potem ze sprzętem? Z mikrofonem wartym, jak już wspomniałem, kilkaset złotych? Co z, z komputerem, który teoretycznie się przyda dalej, ale co z kablami? Co z różnymi kartami graficznymi i, i innymi dźwiękowymi? Co się wtedy stanie? Dogrywa się? Tak. Co się wtedy stanie, kiedy nam się po prostu odechce? Bo zacząć w zasadzie jest bardzo łatwo. Skończyć, tutaj mamy kilka możliwości na skończenie. Może nam się po prostu znudzić dany projekt. Może nam się znudzić projekt i stwierdzimy, że założymy nowy, który po kilku odcinkach stanie się znowu nudny, bo okazało się, że gadałem na ten sam temat. Może nam się przydarzyć coś złego. Może nam się na przykład y, zdarzyć tak, że przeniesiemy do się do innego kraju, również tutaj, w którym są nasi y, członkowie i towarzysze, no ale y, tak bywa, że czasami szarość dnia przytłoczy nasz, no i nie będzie chciało nam się więcej nagrywać, więc y, najlepiej zacząć od początku, czyli wybrać się na strony naszych członków, zapoznać się ze stronami, zapoznać się z tematami, i poszukać albo niszy, w której możemy się odnaleźć, albo spróbować temat ogólnie poruszany przez wszystkich, ale znaleźć swój własny sposób na ten temat. Zatem dojdziemy do tematu siedmiu zasad polskiego podcastera, siedmiu zasad towarzysza podcastera, ale na razie radziłbym Wam na sam początek zapoznać się z ruchem, posłuchać troszeczkę podcastów i... Pomyśleć, gdzie byśmy mogli się wstrzelić, gdzie byśmy mogli um, porozmawiać z ludźmi, na jaki temat, bo to jest, to jest najważniejsze. Zatem pomysł. Pomysł jest najważniejszą sprawą na sam początek. No i do zrealizowania pomysłu potrzebne są na początku dwie rzeczy: mikrofon oraz mała, mała kartka, mały notatnik z ołówkiem. Może być też długopis, czyli to już w sumie trzy rzeczy ale, ale, zatem mikrofon, karteczka i jakieś pisadełko dlaczego mikrofon? no bo podcast jest nierozerwalnie związany z dźwiękiem nagrywamy swój głos, który na samym początku jestem przekonany nie będzie wam się podobał ja swoje pierwsze podcasty, takie nagrywałem podcasty o takich ptaszorach chwilowo chwilowo yy, nagrywam, ale tutaj też yy, nagrywam w każdym razie pamiętam swój pierwszy odcinek nagrywany na mikrofonie, tak? Ale to był mikrofon wewnętrzny komputera. We wspomnianym podcaście gość mówił, że nie należy tego robić, bo jakość tych mikrofonów jest fatalna. No i troszeczkę miał racji, ale, ale... dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować czegoś zupełnie innego? Dlaczego nie nagrać czegoś na mikrofonie, wewnętrznym komputera, każdy komputer prawie teraz już ma wewnętrzny mikrofon i posłuchać. Nie do końca pewnie to jakościowo będzie super, ale jak już wspomniałem, jakość na samym początku nie jest ważna, ważny jest pomysł i ważne jest przegadanie, czyli tak zwana gadka, żeby dobrze się znaleźć w tym, co się mówi, dobrze to wszystko rozegrać, no i przede wszystkim jak już wspomniałem, mieć przyjemność z tego, czyli mikrofon, kartka. Właśnie, dlaczego kartka? Kartka, bo warto zapisać sobie pewne podpunkty, warto zapisać sobie pewne kierunki, w których chcielibyśmy rozwijać nasz dany odcinek. No i warto by też jakieś główne punkty napisać, rozpisać, żebyśmy się po prostu nie pogubili, żeby nie było przerw, które teoretycznie możemy wyciąć w czasie edycji, ale, ale po co? Po co? Po co? Zatem mikrofon, powiedzmy na samym początku wewnętrzny, albo idziemy do sklepu z połem, na pewno gdzieś znajdziemy i tam możemy kupić zwyczajny patyczekowy mikrofon, albo możemy zainwestować niewielkie pieniądze na samym początku na dyktafon, tak zwane nagrywajko, które pewnie za jakieś 100-150 zł możemy kupić, możemy podłączyć zapewne kablem jakimś do komputera e, i na sam początek używać i używać w ten sposób. Ja osobiście polecałbym kupić od razu jakieś nagrywajko właśnie takie zewnętrzne, czyli dyktafon, bo to pozwoli nam być wszechstronnym, nagrywać nie tylko ze studia, czyli zazwyczaj z własnego um, z własnego biura, albo z, z plenum, albo, albo z własnego nawet domu, ale pozwoli nam wyjść do ludzi, pozwoli nam po prostu porozmawiać na zewnątrz nie tylko być w studiu, w domu tutaj właśnie na sali obrad pozwoli nam wyjść do ludzi i nagrywać rzeczy które chcielibyśmy czasem przekazać właśnie, można by tak nawet powiedzieć na żywca z otoczenia. z otoczenia przybliżyć otoczenie słuchaczom nie tylko warunki takie statyczne Zatem tak to wygląda na samym początku, jak już wspomniałem, mikrofon, kartka, ołówek, no i pomysł, i pomysł, bo chęci wiadomo już mamy, zatem to jest początek naszego nagrywania. No i cóż, i wracamy za chwilę i powiemy troszeczkę jak to potem wszystko rozgryźć, a teraz kilka promosów naszej jedynie słusznej partii. No nieźle, gdzieś się tego nauczył. W szkole podstawowej. Myślę, myślę o czymś wyjątkowym. Tylko wiesz, to musi być kampania na wszystkich frontach. Bo wstaje Słowskiego. Troska o prostego człowieka. O zwykłym, ale jakże czułym sercu. Troska o lepsze jego życie, o lepszy jego los i przyszłość jest prawą najświętszą. Halo, halo, tu Ptasie Radio w Brzozowym Gaju Nadajemy audycję z Ptasiego Kraju Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo strunęły się ptaszki dla odbycia narad Zapraszamy na cotygodniowy przegląd polskich podcastów Słuchajcie i komentujcie na podcastofon.pl podcastofon.pl I już wiesz, co dzieje się w polskich podcastach podcastofon.pl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 Um, już powiedziałem, że podcast ten troszeczkę jest zbudowany na bazie protestu. Jeden z naszych kolegów wyemitował ostatnio odcinek, gdzie zaprosił gościa, a gość, jak już wspomniałem, rozmawiał o wszystkim, tylko nie o tym, jak zostać zwyczajnym, prostym, najzwyklejszym członkiem, towarzyszem, podcasterem naszej partii. Zatem mamy już mikrofon, mamy już ołówek i kartkę, mamy zrobione notatki, mamy chęć, jesteśmy um, całkowicie... Nastawieni pozytywnie do nagrywania. No i cóż, nagrywamy. Włączamy albo czerwone światełko, albo inną formę nagrywania. Zatem musimy się zaopatrzyć w gąbkę, żeby wyrazy, żeby słowa, żeby litery takie jak py, by, by i różne nie strzelały nam. Więc zazwyczaj, jeśli kupujemy. Jakieś nagrywajko powinna być taka gąbka, jeśli nie, idziemy do, znowu do sklepu z poem, kupujemy gąbkę do mycia samochodów, wycinamy w niej um, kształt, który jest nam najbardziej potrzebny, no i nagrywamy, nagrywamy, nagrywamy um, audycję o tym, o czym chcemy, bo podcasting to jest wolność, to jest swoboda, to jest nieograniczona możliwość wydawania dźwięków, jak i nieograniczona możliwość tematów. Zatem możemy rozmawiać o wszystkim. Możemy rozmawiać o partii, o komunizmie, o naszych wrogach ideowych, o naszych innych potwornych y, rzeczach, które spotykają nasz biedny kraj. Zatem tematy są nieograniczone, tak jak jest nieograniczona, nieograniczone zaufanie dla naszej partii. Zatem... Czym w ogóle jest podcast? Czym to.. Yy, jak to ubrać, bo nagraliśmy już kilka dźwięków, no i dalej jest to sucha yy, forma, kilka słów, może, może gdzieś tam w tle muzyka. Zatem podcast tutaj według nas, tutaj nie będę mówił o tym, czy to jest słowo pisane przez C czy przez K, powinno się pisać przez C, ale są wyrzutki tutaj i, i, i różni komuniści z Ameryki oraz z Dolnego Śląska, którzy mówią, że to jest przez K pisane. W każdym razie aby było najprościej, jest to nagranie dźwiękowe. I już. Po prostu. Ale są pewne szczegóły, które sprawiają, że podcast to nie radio, czy na przykład album płytowy. To jest zupełnie jak w świecie komputerów. Nie każdy laptop jest że każdy laptop jest komputerem, ale nie każdy komputer jest laptopem i tutaj mamy właśnie taki mały e, kruczek. Trzeba wrzucić ten nasz plik do naszej sieci internetowej i opublikować. Najlepiej na stronie. I musi ten plik być zaopatrzony w coś takiego, co się nazywa RSS, czyli tacy mądrzy, gdzieś tam członkowie kiedyś wymyślili taki skrót, czyli Really Simple Syndicate, um, to jak sobie z tym nie poradzicie, na pewno napiszecie do jakiegoś e, naszego towarzysza, któryś z naszych towarzyszy, członków podcasterów na pewno wam pomoże, na pewno wam powie, jak to wszystko zrobić, więc tutaj nie będę się zagłębiał w tajniki techniczne. Proszę napisać, do któregoś z naszych towarzyszy nawet tutaj na nasz e, na nasze plenum czasem temat proszę rzucić no i każdy prawie miły no w Warszawie są tacy niemili ostatnio tutaj, bo myślą, że są najmądrzejsi no wiadomo, stolica, oni w ogóle są najmądrzejsi, oni mówią, że, że o nich się mówi, że nie są najmilsi ale to różnie bywa zatem nagraliśmy już audycję mamy stronę internetową, która jest potrzebna żeby nasz odcinek usłyszeli inni członkowie, inni towarzysze. No i mamy tak zwany agregator podcastów, czyli program, który jedynie słuszny program naszej partii, który umożliwi nam słuchanie tych odcinków. I tutaj znowu nie powiem wam, który jest najlepszy, znowu nie powiem wam, który powinien być używany, bo tylu ilu jest Członków naszych podcasterów, jedynie słusznej partii, tyle jest programów, tyle jest idei, tyle jest różnych sposobów na słuchanie, więc znowu proszę sobie napisać na naszej niebieskiej, partyjnej stronie kilka słów. No i dowiecie się wszystkiego. W każdym razie, w każdym razie. Blaszakowcy Pecetowcy używają czasami czegoś innego. Ci lepsi już wyżej postawieni w naszym. W naszej hierarchii ludzie mający srebrne komputery z takim owocem, z takim logo, oni wiedzą lepiej i oni używają innych programów, ale także programów jedynie słusznych naszej partii. Zatem, ile członków podcasterów towarzyszy, tyle sposobów na nagrywanie, na słuchanie i właśnie i odtwarzanie tego, bo jak już wspomniałem, nagrać można? Oczywiście, opublikować można. Nie ma problemu, ale potem ktoś to musi przesłuchać. I najważniejsze, trzeba to wszystko gdzieś zareklamować, żeby program naszej jedynie słusznej partii nie był tylko programem naszej partii, ale żeby dowiedział się także o tym cały świat, więc warto się gdzieś zareklamować. Jak już wspomniałem, mamy kilka serwisów jedynie słusznej partii, wspomniany Biblioteka Myślnik Wincentego. Tutaj dużo informacji, serwis ten się rozwija, na razie nie ma za dużo rzeczy, ale z czasem będziemy dopisywać co ważniejsze rzeczy dotyczące naszej partii. Strona, na której publikujemy te audycje, czyli Archiwum Myślnik Wincentego, tutaj też rzeczy z czasem będą się pojawiać, coraz nowsze. No ale mamy serwisy różne inne, jak podcastofon.pl, jak katalog podcastów. To wszystko... Tam trzeba być, tam trzeba zaistnieć. Um, nie wymienię innych, bo nie chcę robić reklamy, tylko tutaj za te podcasty mi tutaj e, płacą. Tak, takie, taką mam umowę, no przepraszam, ale kto nie płaci, ten, ten, ten nie ma. W każdym, razie, w każdym razie tak to wygląda. Zatem znajdziecie, jeśli szukacie, znajdziecie. Jeśli chcecie po prostu nagrywać, nie ma problemu. Jest to łatwe, proste, przyjemne, a na pewno spotkacie się z dużym zainteresowaniem, aplauzem i poparciem naszej partii i naszych członków towarzyszy, bo to ogólnie pomimo tego, że każdy gdzieś tam ciągnie w swoją stronę, to jednak znajdą się miłe i sympatyczne dusze. Zatem wracamy po chwili i powiemy Wam o zasadach, które Um, istnieją w polskim podcastingu. Um, jedna członkinia z Niemiec, z Bundestagu, przysłała nam kiedyś takie um, pytania i odpowiedzi i punkty. Zatem zaraz po reklamach zapoznamy się z tym i powiemy, jak to wszystko ugryźć, żeby było jak najprościej. Genie.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 Witamy w kraju Tak, bezpośrednio zagadujemy naszego wzorcowego rozmówcę Cóż pan tam sobie szyje? Futro, ma się rozumieć No ale dlaczegoż to teraz i tak szybko? No zima nadchodzi i pora już przebrać się za misia z okienka Wydaje mi się, że to nie powód, żeby drzeć smoking no, ale napisane przecież, na no smoking. Powróćmy do zalet. Towarzysze, drodzy młodzi przyjaciele, cieszymy się bardzo, że w przededniu święta odrodzenia Polski możemy być wśród was na ogólnopolskim zlocie młodych przodowników pracy i nauki. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza pragnie wyrazić uznanie dla całej młodzieży przodującej w pracy, nauce, wyszkoleniu wojskowym i sporcie. Dziękujemy Wam serdecznie za czyny produkcyjne i społeczne podjęte z myślą o ojczyźnie. Pokażcie to potraficie. Liczymy na Was. Wierzymy w was, widzimy w was, godnych i twórczych kontynuatorów budowy socjalistycznej ojczyzny. Do roboty. A nie, to. to no, no, na Gehen, bo teraz będzie po niemiecku. Dawno-dawno temu, kiedy byliśmy wszyscy jeszcze poganiani, poganiani poganami, em, członkinia nasza, Margo Nilhaus z podcastu z Bundestagu, z podcastu samosia.com, wysłała nam, wysłała nam siedem zasad dobrego podcastingu. Zasady te były zapożyczone właśnie od Bundestagu. E, Margo przetłumaczyła je nam na, na język polski. No i stały się takimi nieoficjalnymi nakazami, które dotyczą właśnie nagrywania, zachowania się yy, zwyczajnego, najbardziej odpowiedniego członka towarzysza podcastowego. Oczywiście nie jest to nakaz, nie jest to mus. Yy, można się do tego stosować, nie trzeba. Oczywiście ci, którzy chcą się do tego stosować, oczywiście. Partia ich wyróżni, wynagrodzi oraz będzie promować. Ci, którzy chcą robić to inaczej, sami popadną w niełaskę. Zatem siedem zasad. I na samym początku zasada, której hołduję ja, Wincenty, czyli regularność. Bo to według mnie wiąże słuchacza z nadawaczem. Zawsze na dobre i, i po prostu. Bo jeśli nasz członek, towarzysz jakiś, siedzi przy radio, radioodbiorniku cały dzień, nasłuchując, to w pewnym momencie to ucho mu zwiędnie. A jeśli wie, że audycja ukaże się zaraz po przemówieniu e, towarzysza sekretarza o godzinie np. 22 we wtorek, to może to przemówienie towarzysza yy, tak yy, pobieżnie przesłuchać. A audycję właśnie tutaj na przykład moją na nią się skupi i będzie wiedział, że we wtorek o 22, tak jak właśnie ta audycja się ukazuje, tak będzie przygotowany i na przykład przez godzinkę sobie posłucha i będzie wiedział, że o 22 nie ma umawiać się z koleżankami na RORATy, Albo też we wtorek nie ma się umawiać z kolegami na przykład na partyj Kębrzyża, bo wie, że we wtorek o 22 ukazuje się audycja Wincentego. Zatem pierwsza zasada, regularność. Druga zasada, autentyczność. Czyli nie kopiujemy. Jak wspomniałem na samym początku, warto mieć swój własny pomysł. Warto zrobić coś unikalnego. Wiadomo, że tematy się nigdy nie skończą, ale pewne tematy poruszamy podobne. Pewne tematy poruszamy, które poruszają też inni. Ale mimo wszystko starajmy się nie kopiować. Tutaj na przykład był taki ruch, który kopi kopiował towarzysza członka Martina i ukazało się kilka um, odcinków, podcastów, które próbowały kopiować um, właśnie um, starszego członka Martina. Znaczy nie jego tego, tylko osobę. W każdym razie bądź inny, nawet jeśli inni Cię nie rozumieją. Rób swoje, bądź unikalny i mów swoim własnym głosem. Zyskasz rozpoznawalność oraz słuchalność. Zatem druga zasada, autentyczność. Trzecia zasada, która przychodzi, mam wrażenie, z wiekiem, z doświadczeniem, z czasem bycia członkiem, towarzyszem, podcasterem, to umiejętność wysławiania się. Tutaj mówiący Wincenty pierwszy odcinek nagrywał twój podcastowy chyba 18 albo 19 razy. No i była to tragedia, była to porażka. Na plenum wszyscy się śmiali, wszyscy mówili, że jak to może być coś takiego, taka łamaga i w ogóle. Ale z czasem, ale z czasem umiejętność wysławiania polepszyła się. I mówiąc krótko, zanim coś powiesz, pomyśl chociaż tutaj mówiący te słowa ma czasem odwrotnie. No ale właśnie ta umiejętność wysławiania się pozwala na to, że pewne rzeczy możemy przeskoczyć i przejść bardzo miękko do innych tematów. Zatem regularność, pierwsza zasada, autentyczność autentyczność, druga zasada, trzecia zasada, umiejętność wysławiania się. No i trzeba mówić zgodnie z zasadami ortografii, duże litery, wiadomo, u, o, o, en. Proszę na to zwracać uwagę, bo w dzisiejszym czasie mamy coraz więcej zapożyczeń typu podcast przez k i różne inne takie rzeczy. Zatem proszę, proszę dbać o nasz polski język. Czwarta zasada to interaktywność. Czyli warto na stronie, którą mamy opublikować odcinek a pod nim na przykład umożliwić komentarze umożliwić inne formy zachęcania słuchaczy do komunikacji z Tobą nie tylko, jak już wspomniałem poprzez komentarze, ale starajmy się na przykład w odcinku zadawać pytania kreować jakieś konkursy może nawet starajmy się z czasem spotykać ze słuchaczami to wszystko to wszystko spowoduje, że nasz odcinek, nasza marka, nasz podcast stanie się i bardziej rozpoznawalny, ale też miły nie tylko dla ucha, ale także będzie gdzieś się pojawiał pomiędzy odcinkami, kiedy będziemy myśleć na przykład, jak odpowiedzieć na jakieś pytanie zadane w podcaście albo po prostu yy, coś innego. No. Rozpoznawalność to jest piąta zasada, czyli podcast to tylko hobby, ale stwórz markę, jakość. Coś, co Cię wyróżni w tłumie nadawaczy, coś, co Cię wyróżni w tłumie naszych członków towarzyszy. To troszeczkę się łączy z tym, z drugim punktem, czyli z autentycznością, ale, ale bądź inny, bądź rozpoznawalny nie tylko po głosie, ale może także po właśnie tempie głosu, po tym jak prowadzisz audycję, o tym nawet jaką długość mają odcinki, Zrób wszystko, żeby być inny. Oczywiście zrób tak, żebyś nie musiał y, być sztuczny. Tak to Wincenty mówi. Wierygodność, czyli ściemniać można, tak jak tutaj autor czasami y, robi, ale warto zainteresować słuchacza tym, co robisz. Swoim hobby, swoją pasją, swoim głosem. A zainteresować słuchacza jest w dzisiejszym świecie wariackim coraz trudniej, więc... Y, wiarygodność, można robić podcasty um, kombinacyjne, różne ciekawe historie wymyślać, ale to wszystko powinno mieć gdzieś jakieś um, więzi, jakieś, jakieś odskocznie, bym tak powiedział, do rzeczywistości. No i warto właśnie stworzyć um, jakąś więź pomiędzy Tobą a słuchaczem, odpowiadać na maile, promować Osobiście nawet czasami, więc, więc żeby słuchacz wiedział, że ktoś tam z drugiej strony naprawdę, naprawdę istnieje. Nie jest to tylko głos, który przychodzi do radia, powiedzmy tutaj na plenum od 10.11, robi swoje i wychodzi i potem robi zupełnie coś innego, ale stworzyć właśnie um, powiązanie pomiędzy słuchaczem, a odbiorcą, a nadawcą, więc myślę, myślę, czy to jest ważne. No i siódma, ostatnia zasada, to wszystko dzięki e, towarzyszce z Bundestagu Margosi Mierhaus. Margosi Ma Ma e, zatem, ostatnia zasada, najważniejsza tutaj, bo my tutaj w zasadzie e, wszyscy jesteśmy z Bundestagu, którzy nag nagrywamy te podcasty, e, czyli dobra organizacja, wzór niemiecki. Mówić jest łatwo, ale zainteresować słuchacza jest bardzo trudno. Zatem, jak już wspomniałem na początku, mikrofon, ale do tego karteczka, ołówek i robimy mały plan tego, o czym chcemy powiedzieć. Oczywiście są podcasty takie wycezy, no, no takie bardzo wyszukane, gdzie wszystko jest jakby ustalone i, i, i, i jest to ciekawe, ale czasem można też mówić z głowy, tak jak właśnie redaktor tutaj w zasadzie cały czas mówi, czyli taki słowotok. Taki słowotok całkowicie nieskrępowany i tylko bazujesz na wiadomościach z Twojej głowy. Tutaj musisz bardzo uważać żeby, żeby to wszystko ładnie wszystko zbierać, bo czasami może być odcinek przegadany, może być odcinek ciekawy, ale rzeczy, które mówisz, mogą być sprzedane w całkowicie nieciekawy sposób, więc mimo wszystko trzeba zrobić sobie małe rezimy, takie podsumowanie o czym chcemy mówić, jak chcemy mówić no i mieć jakiś plan typu czasowy plan typu rozmawiamy 20 minut, rozmawiamy 40 minut albo godzinę i to jest ważne żeby też nie zanudzać słuchacza nie robić audycji po półtorej godziny tylko powiedzmy tak jak my dzisiaj 40 minut, nie więcej 50 minut, nie więcej i tak, to, I tak to wygląda. Zatem siedem zasad, jeszcze raz Wam szybko powtórzę, czyli regularność, autentyczność, umiejętność wysławiania się, interaktywność, rozpoznawalność, wiarygodność oraz dobra organizacja. To jest siedem zasad, które powinniście, do których się powinniście stosować, ale nie musicie, każdy ma swój własny sposób. My tutaj niczego nie sugerujemy, ale jak już wspomniałem, kto nie stosuje zasad e, naszej jedynie słusznej partii, to potem y, nie może liczyć na wsparcie naszej partii. Zatem tak to wygląda, tak to wszystko się układa. No i podcast to jest wolność, podcast to jest swoboda. I jak już wspomniałem, nie inwestujcie na samym początku w sprzęt, jeśli nie jesteście przekonani, że to jest to, co chcecie robić. Można zainwestować małe pieniążki, nie za dużo nagrywać na mikrofonie nawet wewnętrznym na jakimś patyczaku ze sklepu z bołem, ale jeśli po czterech, po pięciu podcastach, jak to się zdarzyło w wielu przypadkach opuści was wena, nagle stwierdzicie, że to nie jest to, że program partii nie jest waszym programem, to cóż, pieniądze będą stracone, mikrofon będzie zawieszony na kołku, no i cała robota na nic. Zatem wystarczy chcieć, wystarczy mieć najprostszy sprzęt, Karteczka, długopis, dobry pomysł, no i zwyczajna strona, potem RRS i jedziemy, i jedziemy z tym wszystkim. I jak wspomniałem, na jedynie słusznej stronie, gdzie pojawiają się wszyscy członkowie podcasterzy, taka niebieska strona, tam możecie zadać pytania, ale możecie też zadać pytania właśnie na stronie Vincenty, Archiwum, Archiwum Wincentego, oraz biblioteka pl. tam jest formularz na samym dole strony kontakt możecie zadać wszystkie pytania redakcja tutaj siedzi przy komputerach non stop chętnie wam odpowie w każdej sprawie na każde pytanie zatem zapraszamy na kolejny podcast który będzie podcastem traktującym o historii naszej partii, naszego ruchu jedynie słusznego czyli 2004 wtedy to się wszystko zaczęło no i w lutym teoretycznie mamy 8 lat naszej partii Jedynie Słusznej i programu naszego Jedynie Słusznego i będziemy rozmawiać w następnym odcinku o tym, o czym mieliśmy rozmawiać dzisiaj, czyli o historii. Zatem dziękuję Wam za ten odcinek, dziękuję Wam za to, że słuchaliście. No i cóż, bycie członkiem, podcasterem, towarzyszem naszej partii nie jest trudne. Jak już wspomniałem, wystarczy chcieć nie trzeba, tak jak mówiłem na samym początku, mieć mikrofonów dynamicznych, mikrofonów różnych, z różnych kosmicznych z rdzeniami ferytowymi albo bez złotych kabli super kart graficznych e, zastanawiać się nad częstotli częstotliwościami dźwięku. Wystarczy chcieć, wystarczy po prostu być i mieć pomysł. Na sam koniec zapraszam do zapoznania się z linkiem, który będzie pod odcinkiem. Tam Jakiś czas temu w Komitecie Centralnym w Poznaniu e, udzielałem się, dokonałem pewnego przedstawienia i podsumowania doświadczeń naszej partii i przez półtorej godziny wyuszczałem nowym studentom, którzy zapewnie z czasem staną się, e, niektórzy z nich staną się członkami naszej partii, wyuszczałem im mniej więcej to samo, co powiedziałem dzisiaj Wam, no ale dzisiaj jest o wiele krócej, o wiele konkretniej i myślę, że to wszystko, co dzisiaj opowiedziałem wam, pomoże wam w podjęciu jedynie słusznej decyzji, czyli decyzji przystąpienia do naszej partii, wzięcia w dłoń swoją mikrofonu i nagrania swojego pierwszego odcinka. Zatem, jak już wspomniałem, nie silmy się na technikalia, na kupowanie super sprzętu. Wystarczy chcieć, wystarczy być, wystarczy nagrać. Reszta jeśli będziemy mieli dobry pomysł, jakość pójdzie. A potem? potem możemy już tylko cieszyć się ze swojego projektu, cieszyć się z komentarzy, które będziemy otrzymywać. No i czasem w wypadku towarzyszy, towarzyszki piszą i mówią jaki kruszący głos i jak bardzo chciała, chciałyby się spotkać z danym członkiem. Nie tylko na fonii, ale także na wizji. Zatem to wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek i cóż, niech nam partia nasza żyje. Tak powiem na sam koniec. Dziękuję. Tak, słucham. No jak tam, towarzyszy? Zdążycie? Rzesiu, towarzysz pyta, czy zdążymy. W starych szufladach są stare listy. Jak to miło blądrować wśród starych papierów. Hey, 2010. Od pięciu lat cura, nostą stop eterze, wciąż rośnie pula spostrzeżeń i z Odcinku więcej tu niż w dynastii Jedna też marka, polski podcasting Od Pięciu nad cura, nostą eterze, wciąż rośnie pula spostrzeżeń i z Odcinku więcej tu niż w dynastii Jedna też marka, polski podcasting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 Mały pokoi kompletnie nieprofesjonalni, tak jak Martin Lechowicz, bo to profesjonaliści niekompletnie zawodowi.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 Raz, dwa, trzy, halo, próba mikrofonu jak Robert Kessling My nie spuszczamy stonu tonu 4-2-0, halo, liczymy bez trzech Dziś podcast nie ma granic, wie o tym Robert z trzech Jest nas coraz więcej, więc na to rozwesela Szczęście to na łosiowisku, głosi też Rafał Koszela Każdy znajdzie tu dla siebie, dziś coś co lubi jak Darek Chryc Jego radio, dziewięć lubin, korowód, podcastów polskich Jest już długi, każdy z twórców kreśli kolejnych zdań Z drugiej leci strofa za strofą, uchodź to nie wyścig sztafet Pewnie znasz już i znasz też Papa kawę, włączasz Retro Radio Gdy chcesz to zrobić, schoolowo dyktafonografikę Ruszasz biodrem, kiwasz głową, wiesz, to może nie mieć nazwy Wie o tym skwara, lecz to musi mieć to coś, co serce twe podjara Podcast i to jest twój sposób, emisji głosu Podcast to jest twój sposób, emisji głosu Miliony osób Polski podcast, to naród w losu jak pasty.